O! <śmiech> Dobra, lecimy freestyle, muszę tu sobie ka wziąć? Elo! Elo! Stary leży na jepany na wersalce. Stara, przester sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak męben w pralce. Jakbym jechał sobie walcem, nie bałem się tutaj tańcem Twój stary napierdala z łuku Hoku spokój szaruje sobie czary Twoja stara robi sobie botoksem wary ELO ELO Freestyle raz dwa trzy Kudy nie znikasz ty Siema kupiłem sobie Wolwagę na Passata Twoja stara kurwa przypomina mi tu skrzata ELO pokazuję ci starego kurwa na wylatawcu siemanero Buh! Dobra chój z tym Wyjebałem się z tego bitu Okej? Okay. Tu już wypi, wie, zmutuje was? Siema, ro. dawaj temat, dawaj temat ktoś! Szybko na temat! Patryk Sztajnke wysłał 530 gwiazdek. Trudzy Eminem. Yo! Yo! Szobu do bodu, bo wchodzi grupa ci przez drzwi! Tu stary! Poczekaj! Jeszcze raz! Coś innego, jaki temat! Dawaj, jak temat! Kurwy z roksy nie na kurwę z roksy Twój stary ma fajne Chuj z tym! Inny beat Spalony jest, dobra ten Inny temat Dobra, temat rzeka Dobra, lecimy Dobra, temat rzeka, ej! Leci temat czeka, Od starego dostajesz tu Patrz jak drwamy tu powieka Okej, okay. raz, raz, ej Temat czeka jak Wisła Twoja matka jest Wisła Twój stary to jest y, szympans szympans Twój stary tam palany elo, twój stary jest tak stary że jest pany. Dobra, chyba już koniec mojej freestyle na dzisiaj Dobra Muszę pomyśleć, że jestem raperem. Smutnym raperem. Dobra. Nie mam siana. Mój stary jest z Żulem. Właśnie tak. Mój stary jest z Żulem. Nie mam nic, kurwa. Może ale jest mi smutno, kurwa. Ja nie mam nic. Elo. Dobra. Ej, ej. Puk, puk, twoja stara puka mi do drzwi. W cztery lata robię HT No i AMG. Kurwy synu, co tu o mnie śni? Si? Tu stary widział mnie w MTV albo w TV. Jeszcze raz, elo, dobra, okej, okay, dobra, jestem raperem kurwo i tu nie mam nic, nawet styl, kurwa, zjebałem wszystko, miałem być raperem i wpizdę to wszystko, dobra. Sulaniec 2 ewidentnie masz problem ze starem XD, 20 tak. złotych. Ej, w mam nowe te teksty. Kier Muszę wyrzucić starego z moich tekstów Bo sta, mój stary Prześladuje mi, psuje mi moją... Yy. Prześladuje moją twórczość Ej, w bani nosto stop flexin Ej, piszę no stop teksty Ej, nie porównuj mnie do jakiejś spedalonej beksy Wow, robię sobie flow Don't kulony, cool ale przyniósł tutaj sos Wielki nos, gucci hugo Boss. Twoja stara mówi do mnie o mój boś, o mój gość, fajny gość Twoja stara w ość Wow, dobra, jeszcze raz Free sky, my steam, slapgat Ale słyszę siebie I'm always flexing Ej, mordo, diamentowe wiertło się tu wkręca Dostaje bicik na YouTubie o doktora pelca Twoja matka, mówią no, znowu się na syna, nie, nie Kurwa styl w swojej gadzce To nie będzie styl Nie, to nie będzie gatka, w twojej matce Kurwa, no wszystko się pierdoli, no Wyjebane mam w ten freestyle zajebany Tylko ta matka i mój stary się przewija w nich tekstach Nie potrafię, nie potrafię nawijać o niczym innym, tylko stare i starym Cały czas tylko stara, twój stary Twoja stara, starych, stary Stary cały czas, a dobry bicik był Obecuję, nie nawilę już o starym Który pije tu browary Jestem na to już za stary 2-7 Jebany twój stary Kurwa nie mogę przed nie myśleć Cały swój rapowy potencjał skierowany o nawijaniu o starym Kurwa mać Nie potrafi gadać o niczym tylko o starych Walę kurwa patrz Walę kozacką puentę Na przykład teraz patrz Czekaj no Patrz i lecimy sobie tu Pa Dostałem właśnie mefedro do pani Klary No i kto wjeżdża? Właśnie no to zaraz patrz to, elo, elo Jak zrobiłeś coś złego to spodziewaj się tu kary Wieża z pasem, kto? Twój stary Twój stary, twój stary, twój stary Twój stary, twój stary, twój stary Elo, wieża twój stary Właśnie może kwała, kto go stary, nowy beat? Lecimy Coś innego Dobra. Dobra Płyta o rodzicach nagrywana jak zrobiłeś coś złego, to spodziewaj się tu kary Wjeżdża z pasem najebany to twój stary, to twój stary To twój stary, to twój stary Ej, ej, ej Uśmiechnij się mordeczko, nie bądź już taki nieśmiały Łączy nas wszystko jedno, że mamy najebanych starych Najebanych, najebanych starych Ej Najebanych, najebanych starych Mi też gadali, że mam za krótkie tukacie ale zgadnij po kim je mam Potacie sko, potacie, potacie, potacie, potacie No wejesz, chuj z tym. Elo Mariacie. Szkę, szke, szke elo. elo, elo, elo, elo, elo Wow, nawika o starym jest tu już przeorana Co? Więc wiesz, że twoja stara, twoja stara, pia. Twoja stara, twoja stara, prrrra Elo, elo, elo, elo Ona czeser, gdzie? Na tarce stary sobie jedzie, gdzie? Walcem, o! Walcem! Twoja stara jest w walce, o! Kopi się mu walce! Ero! Właśnie tak, stary! Cały czas słyszę tylko w głowie stary Twoja stara, stary, stary To, czas słyszę w głowie, nie potrafię innego wyrazu wymyślić Może to się starzeje, właśnie Miałem ziomeczka stary i się tu nad nim znęcał Miałem ziomeczka, dostał od starego merca Benza, benza, benza, benza, benza, benza, benza, benza, benza Miałem ziomeczka, który rzucał za trzy w kosz Miałem twoją starą, która mówiła tu obłoż, oboś, obłoż, obłoś, obłoś, obłoś, i obłoś, obłoś, obłoś, obłoś, obłoś I pierdocheł, twój francuski syr Sebastian Rokica wysłał 100 gwiazdek. Dawaj nie, nie ośmieszajmy się, nie ośmieszajmy się. Mierdolę twój francuski freestyle, już wyjebane mam w ten francuski freestyle, kurwa, kończę.